bo w duszy nie mieszka Bóg i Bóg nie mówi do duszy przecież. Ale ona też jest, wieczna, ta dusza. I też przebywa wiecznie albo w niebie, albo w piekle. Ludzie mówią, to co to, jak ja się będę czuł w piekle? Jak, jak, jak co będę odczuwał? Ja mówię, wszystkie negatywne rzeczy, które odczuwałeś na ziemi, będziesz odczuwał po tysiąc odkroć. To jest taka książka, świetna książka, Luisa, Rozwód Ostateczny. Nie wiem, czy jest dzisiaj drukowana, czy nie, ale sobie możecie to sobie to znaleźć, w ogóle to wam sugerują gdzieś. To jest świetna książka, rozwód ostateczny. Louis ma objawienie, to ten, co narnie napisał, z znaknej, ma objawienie, to wierzący człowiek, ma objawienie, że... On, o, o tym, to się dzieje w ogóle w Kroimie Śmierdzie, w Piekle. Jest taki fajny motyw, że on Napoleona tam widzi. Wiecie, jest Napoleon i ten Napoleon jest tam i dalej chnuje. Ty. dalej chnuje. I on dalej, i on dalej tam planuje podwój świata. Rozumie, co to chodzi? Te wszystkie jego emocje, te wszystkie jego tylko one tam pracują. One tam pracują, fajnie tak w tej wizji podchodzi do domu, gdzie Napoleon jest. Takie siedzi Napoleon, do domu takiego. I ten Napoleon chodzi w kółko i cały czas jest zaprasowany, zatroskany, rozumiesz? Cały czas jest nerwowy, cały czas jest w napięciu. Tak jest w piekle z duszą, bo dusza jest wieczna. Jeżeli ktoś się tutaj martwił, to w piekle będzie tysiąckrotnie zmartwienie większe. Jeżeli ktoś tutaj łgał, to tam będzie cały czas łgał. Cały czas. Rozumiecie? To są tego typu rzeczy, bo dusza jest wieczna. Dusza się nie odradza, a więc nie ma czegoś takiego jak narodzenie duszy człowieka. Jak ktoś na przykład się narodził z Bożego Ducha i przedtem był taki tępy taki był nieuczony na przykład, jak się odrodzi z Bożego Ducha, to dalej będzie nieuczony. To nie ma czegoś takiego, że on stał się raptem magistrem. Na się z Bożego Ducha, jest magistrem. Wszystkie teraz wiedza do Niego weszła. Nie żadna wiedza do Niego nie weszła. Rozumiecie? Ktoś, jak się miał jakieś pokrzywienia w duszy i rodzi się na nowo z Bożego Ducha, to niektóre te pokrzywienia znikną. I na przykład ktoś mówi tak, nawróciłem się i Pan mnie uwolnił od papierosów. Wow! Ja mówię, okej, okay, no, i, no i co z tego? No? Co to za historia jest? No wiesz, taka, no, no taka mocna rzecz, to no Pan mnie teraz uwolni od tego i od tego, a ja mówię, a ile już się modlisz o tym uwolnieniu od tego i od tego? No już długo, ja wiem to i nie następuje, no nie następuje, ja mówię, że ściwiony jesteś. No jestem ściwiony, ja mówię, bo to tak nie działa. Bo to tak nie działa. Bo dusza nie zmienia się w wyniku Nowego Narodzenia. Dusza jest zmieniana w wyniku tego, że Ty ją zmieniasz Bożym Słowem. Ty zmieniasz duszę, korzystając z mocy Boga. Ona nie rodzi się na nowo. Ona jest zmieniana, dlatego widzimy bardzo dużo chrześcijan, którzy są narodzeni z Bożego Ducha, ale ich dusze są niepozmieniane. My często przyglądamy się tym ludziom i mówimy, Wow, on się nie nawrócił. Nie, on ja, a ja wiem w Duchu, że on jest nawrócony. Napisałem ostatnio, nie wiem, ktoś nas może czytał, że narodzenie ludzie święci, ale chorzy psychicznie. Z ludzi kupa chorych psychicznie w kościele. Chorych psychicznie, by ich przepadał, zrobił jakąś tam analizę, proto, to są choroby psychiczne. Dwubiegunówki, ludzie mają. wpadają w euforyczne starania, a potem w depresję, na przykład I nazywają to. Tak wiecie, jak to nazywają. Na przykład chrześcijanie ma dwubiegunówkę. I jak jest takie podniosłe uwielbienie. I on jest na tym uwielbieniu, i on jest taki pełen euforii I mówi, ale pan mnie dzisiaj do mnie. tak chodzi, parę dni tak chodzi A potem coś mu się stanie, diabeł go kopnie parę razy I on potem leży i mówi tak, ale mam trudny czas, czas trudną, czas trudnej łaski mam Pan mnie wypala, Pan teraz wypala W niedzielę, w niedzielę on ciebie, cały w, w, w, w tych schowronkach. Rozumiesz? Ale już w czwartek, to pan go wypala Ja mówię, ty masz chorobę tutaj". Ty w niedzielę jesteś pełen euforii, a Ty w czwartek masz depresję. To jest drugie Tak się nie funkcjonuje. Ty musisz zmieniać swój umysł. Ty musisz być stały, stały, stały. Tak, Ty się możesz inaczej zachowywać pod namaszczeniem. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Nie zawsze będziesz chodził pijany w duchu po ulicy. Ale tu chodzi o to, że Twój stan duszy, Twojego umysłu będzie noc, stop taki sam i cały czas polepszający się. Ale dusza wymaga właśnie takich zmian. Dusza wymaga pracy, przyjacielu. Dusza wymaga pracy. My, przez to, że się narodziliśmy z Bożego Ducha, nie jesteśmy odcięci od tego, żeby nie pracować z Bogiem nad duszą naszą. Musimy zmieniać nasz umysł, musimy szlifować nasze emocje. Rozumiecie? Musimy kształtować nasze decyzje Bożym Słowem. Ktoś mówi, zrobiłem to, no bo... ja mówię, no bo właśnie co? Czemu to zrobiłeś? No bo, no bo uważałem, że to jest stosowne. Ja mówię, nie ważne, co jest stosowne, to jest niestosowne. Istotną sprawą jest, co mówi słowo. Co mówi słowo? To jest istotne. ale ja tak nie myślę. Ja mówię, właśnie masz problem z myśleniem. No właśnie tak nie myśleć, a powinieneś tak myśleć. Powinieneś myśleć tak, jak czyni słowo, a więc dusza. Ma być zmieniana. Ponieważ w niej nie ma Boga. Ona nie narodziła się na nowo. Dusza musi być zarządzana. Ona potrzebuje zarządzania. Kto jest od zarządzania? Nasz duch. Dlaczego duch musi być silny? Bo głowa musi być silna. Nasz duch to jest głowa naszej duszy i naszego ciała. To głowa. To głowa. To przywódca. Nasz duch musi być silny. Jeżeli duch jest Niekarmiony i zakamieniony to nie słaby przywódca. Rozumiesz słaby przywódca? To, a wiesz, jak jest słaby przywódca, to dusza natychmiast przejmuje kontrolę. To ja tu porządzę. Ja tu zaraz porządzę. Pamiętaj, nie karmiąc ducha i nie odkamieniając go, nie oczyszczając go z, yy, w modlitwach, rozumiesz? nie rozbijając tych różnych zapór, doprowadzasz do tego, że on słanie. I automatycznie dusza przejmuje kontrolę! I jakiego mamy chrześcijanina? Duszewnego! Mamy duszewnego gościa! Jak ma fajną muzykę, to jest super! Rozumiesz? Jak muzyka nie odpowiada jego gustom, to mówi, tak to się Boga nie wielbi. Ja mówię, jak się wielbi Boga? No jak się nie ty jak jak się Boga? Nauczł, nie? No bo to, bo to inaczej! Ja mnie nie, bo to się po prostu Tobie nie podoba! Bo Ty lubisz to, Duszy, a ktoś robi coś innego. Jeden słucha pacha, drugi słucha się kopa, ja nie wiem. rozumiem co? Jeden słucha heavy metalu, drugi słucha sobie jazzu, kurczę. Cóż złego, że, że na jednym nabożeństwie będzie e, uwielbienie na przykład jazzowe. Pięknie. Gdybyśmy przykład byli tutaj czarni i mieli jakieś, jakieś takie te, trąby, w flety, to byśmy mieli to uwielbienie. By było inaczej. Pojechać gdzieś do Afryki, do jakiegoś kościoła, gdzie ludzie tawają, i, i, Standardy, że tak to jest emocjonalne, kulturowe. To jest zupełnie inne uwielbienie. Ale to jest uwielbienie Boga. Bogu się podoba uwielbienie tak. Bogu się po, podoba, jak, jak ludzie przychodzą i wywiadają na wiozłach, że ciebie i, i, i, i, nie wiem, heavy metal, rock czy coś innego, tak uwielbiają Boga. Dlaczego nie? jest. jest. to jest to złe. Ja się nie robię, że to jest złe. To jest normalne. Nie, to nie jest normalne. Nie dla twojej duszy nie jest normalne. Dla Twojej duszy też są inne rzeczy nienormalne. Jak ile ludzi w Kościele odrzuca dary duchowe, bo one są niezgodne z ich duszami. Bo one są niezgodne. I doktryny porobili. Dary zostały, nie ma daru dzisiaj. Po co nam dary? Jesteśmy mądrzy. Mądrzy jesteśmy tacy wszyscy. Dawaj chodź, wszystko rozłożymy na pierwiastki pierwsze, nauczymy się z go, nauczymy się wodzić w Będziemy tacy porządni, będziemy tacy poukładani. Poukładanie i porządku, Ale jak zaczynają demony, wychodzić i ludzie zaszygają tą piękną wykładzinę, to co zrobisz z tym? To Co zrobisz z tym? Co z tym zrobisz? Mamy ręce w kijowie na chłopca. Gdybym się zaczął kręgosłup prostować, to zaczął sikać w majtku I się zasikał stały sikał, kręgosłup mu się prostował, my trzymaliśmy na nim ręce z takim człowiekiem, nawet niemskim, co to był za człowiek. I dziecko było uzdrawiane i lało w gacie. Matka zaczęła się sześć dzieciom, wie, spokojna, spokojna moja, spokojna, tylko tyle umiałem powiedzieć. Bo to była Ukrainka. Niech leje w gacie, plecy się prostują. To nie jest ważne, to nie jest ważne. Lecimy dalej z koksem, tak? Bóg wykonuje swoją pracę. Co nas odchodzą skutki uboczne? Gdzie drwa robią, tam wióry lezą. To jest proste jak drut. Ale jeżeli jest taki poukładanie, a to no tak nie można, nie można, nie można. Można, wszystko można. Tylko nie trzeba rozpatrywać rzeczy w duszy duchowej. Nie rozpatrzymy rzeczy duchowych w duszy. Jak w jest napisane, że to co duchowe jest nieczytelne dla tych, którzy są smysłowi, czyli, czyli, czyli duszeni. Ale lepiej to Biblia Gdańska opisuje, bo ona tak bardzo dosłownie o tym mówi, że jest ta mądrość, ta mądrość duszewna, to wiecie jak ona ją nazywa? Bydlęca. Biblia Gdańska mówi mądrość bydlęca, tak jest napisane. Że jest mądrość niebiańska, mądrość bydlęca i mądrość demoniczna. Tak Biblia Gdańska to opisuje, to najbardziej takie trafny wykład tego, o co chodzi. Bo dusza to jest jak bydlak, ona tylko to, co myśli na swoim poziomie, Zobaczcie przyjaciele, mamy, ró w różnym wieku jesteśmy. Ja mam na przykład 42 lata. Ja mam dzisiaj jakieś toki myślowe. Ale na przykład 20 lat temu nie miałem takich toków myślowych. Ale 20 lat temu to ja myślałem, że, ja, że, ja, że, ja już, że te toki myślowe, które mam wtedy, to już są najlepsze toki myślowe, jakie są. A jak miałem 5 lat, co ja myślałem? Nasza córka, nie ma jej, nie ma. Potem gada, że o niej mówię na kawałkach. Ona ostatnio myślała, że szczaw to zwierzę. Powiada <gata> mówi, zupę szczawił, tam gdzieś były jakieś restauracje, zupę szczawił, bo a jakie to zwierzę mało szczawił? Pagata mówi, to nie zwierzę, tylko roślinka. <gata> Rozumiesz? Ale to ona tak to myślała, ona myślała do tej pory, że tak jest. Tak jak ostatnio podzieliła się tutaj takim, takim doświadczeniem swoim, myślałem, mówi, ja myślałam że nie mnie znaleźliście na śmiechniku. <gata> <gata> Potem dopiero dobra do ona do się urodziła. <gata> i naprawdę był on tym przekonana. Musiała zmienić myślenie. Dlatego jest napisane, nie bądźcie w myśleniu jak dzieci, bo dzieci myślą, że szczaw to zwierzę. A więc nie możemy mi powiedzieć, że nasze myślenie ogarnie toki Boże teraz. Boże toki myślowe, nasze myślenie ogarnie. Bóg jest w duchu, mówi do ducha i działa przez ducha, bo nasza dusza jest niesprawna. Zresztą nasza dusza cały czas się uczy i do tego jest też stworzona. Do, do zmiany, do progresu. Ona musi się zmieniać na obraz Boga. Ona może grzeszyć. Nie jest, nie jest, no widzisz, Dusza to jest to, że dusza nasza nie jest odporna na grzechy. Duch jest odporny, ale nie dusza. I dlatego też jest nieodporna na demony. I ludzie mówią, jak to chrześcijanie ma demona? Ja mówię, my tylko z chrześcijan demony wygraliśmy. Ja w ogóle rzadko z jakiegoś niewierzącego demona wygnam, bo ja się obawiam mojego życia później. Ja mam taką pojęcie Bożą, że na wyrzucam z niego demonu proszę Ciebie, on się nie nawróci do Boga, bo na to dowodu żadnego nie mam. Chyba, że po objawieniu. Jak przyjdzie do niego ekipa, rozumiesz, to on pozawiadają i dziękują przecież. I nie wiem, jak go wtedy wyciągnę. Ktoś mówi, no ale Paweł wyrzucił demona, w powieści tej kobiety, co miała ducha w jeszcze gałki, nie jeszcze wrócił. Napisali, że nie wrócił, nie. A, nie. Jak nie napisali, ani tak, ani tak, to to, co nie wiadomo, należy do Pana. A więc nie dyskutujemy w ogóle teologicznie o tym temacie. Zamykamy ten bo Pismo milczy w tym temacie. A też chyba o moim doświadczeniach. Doświadczenia moje są takie, że to się uwalnia chrześcijan. Bo są zademonieni w swojej duszach. Ponieważ jeśli dusza może grzeszyć, zgadza się? To może też być zademoniona! Dlaczego żaden teolog światły nie powie tak? Skoro mieszka w nas Duch Święty, to nie możemy grzeszyć. Ha, Duch Twój nie może grzeszyć. I święty Jan, kiedy pisze, że to, co się narodziło z Bożego Ducha, nie może grzeszyć, to mówi duchu. Nie może, bo tam posił świętego. A więc na sienie świętego, tam nie ma możliwości, ani krzepła, ani demonii. Ale w duszy jest. I mamy ludzi, których psychiki są zademonione w różnych stopniach. Taka to dusza nasza. A więc duch zarządza, a dusza musi słuchać, przyjaciele. Nasz duch zarządza, a dusza musi słuchać. My nie możemy zrobić odwrotnie. Nam nie wolno mieć słabego ducha i silnej duszy, bo będziemy jakby bydlęta musimy mieć silne duchy i podległe dusze. Nasze dusze muszą otrzymywać informację. I wiecie, jest duch, jest dusza jest ciało. I dusza jest łącznikiem między ciałem a duchem. W duchu kontaktujemy się z Bogiem, w ciele kontaktujemy się ze światem. My przez ciało mamy kontakt ze światem. Ciało to już jest w ogóle człowieka. To już jest taka konstrukcja, że ona nie ma nawet uczuć. Ona nie ma nawet emocji. Ona nic nie ma. Ciało ciało nic nie ma. To nie chodzi o to, że ono jest złe. Musimy po prostu zrozumieć, że ono jest przeznaczone do określonych rzeczy. Ciało, nasz trzeci element, element zewnętrzny, to są zmysły i nasze organy życiowe. To jest najczęściej atakowana konstrukcja w nas. Ona jest jakby wystawiona na kontakt z tym światem. Na kontakt z chorobami. Dlaczego jest napisane, żeby chorych uzdrawiać? Bo będą chorzy. Po prostu. Trzeba chorych uzdrawiać. Bo ciało cały czas przyjmuje jakieś, jakieś rzeczy, jakieś choroby, jakieś niemocy. Rozumiesz? Dlatego Bóg mówi, to trzeba będzie uzdrawiać. O to trzeba będzie dbać. Im bardziej oczywiście będziemy chodzić w duchu, rozumiesz, im bardziej będziemy chodzić w duchu, tym, tym mniej tych rzeczy zewnętrznych będzie do nas docierało, bo ciało będzie tak podległe, tak posłuszne, rozumiesz, że te rzeczy nie będą miały jak zahaczyć tego ciała, ono będzie gładkie. Ale mimo wszystko tym ciałem kontaktujemy się ze światem. To ciało musi być ustawicznie odbywane w krwi Jezusa. Ta dusza, która się łączy z tym ciałem, też musi być obywana w krwi Jezusa, bo ona się brudzi. Jedynie ducha nie musisz odbywać w krwi Jezusa. Jezus, jak mył nogi uczniom, święty Piotr, ja była też postać ciekawa, nie, nie, nie będziesz mył! Jezus mówi, muszę ci umyć nogi, dawaj Piotr, chodź, bo nie będziesz miał działu ze To całego mnie umyj! <grym> czysty jesteś cały, dawaj, nogi ci umyję. Rozumiesz? Bóg pokazuje, jesteś w duchu czysty. Nie musisz się drugi raz rodzić na nowo. Słuchajcie, przyjaciele, jak my się zbrudzimy światem, jak my upadniemy, padniemy w grzech, i rozumiem, że często jak świnia się zachowamy, to my nie musimy się rodzić na nowo.